Rozdział czwarty. I tak poznałem drugi ważny fakt. Jego planeta była niewiele większa niż dom. To nie mogło mnie zdziwić. Wiedziałem, że poza wielkimi planetami jak Ziemia, Jowisz, Mars, Wenus, które obdarzono imionami, istnieją setki innych, czasami tak maleńkich, że trudno je dostrzec przez teleskop. Kiedy astronom odkrywa taką planetę, zamiast imienia daje jej jedynie numer. Nazywają ją na przykład... Asteroid 3251. Mam pewne powody, aby podejrzewać, że planeta, z której pochodzi mały książę, to asteroid B612. Pewnemu tureckiemu astronomowi udało się zaledwie raz dostrzec ten asteroid w 1909 roku. Podczas pewnego międzynarodowego kongresu astronomicznego dokonał on wielkiej prezentacji swego odkrycia. Jednakże nikt mu nie uwierzył, a stało się to za sprawą jego stroju. Dorosłe osoby mają to do siebie. Reputację asteroidu B612 uratował, na szczęście, pewien turecki dyktator, który zmusił swój naród pod groźbą kary śmierci do ubierania się na modłę europejską. Astronom ponowił swą prezentację w 1920 roku, występując w bardzo eleganckim stroju więc tym razem zdołał wszystkich przekonać. Opowiedziałem te szczegóły o asteroidzie B612, powierzając wam jego numer ze względu na dorosłych. Dorośli lubią liczbę. Kiedy się im opowiada o nowym przyjacielu, nigdy nie pytają o rzeczy najważniejsze. Nigdy nie zastanawiają się, jaki jest tembr jego głosu, jakie są jego ulubione zabawy, czy zbiera motyle. Pytają za to, ile ma lat? Ilu ma braci? Ile waży? Ile zarabia jego ojciec? I dopiero wtedy mogą uznać, że wiedzą o nim wszystko. Jeśli powiesz dorosłym, widziałem piękny dom z różowej cegły, z pelargoniami w oknie i gołębiami na dachu, nie są nawet w stanie go sobie wyobrazić. Trzeba im to określić. Widziałem dom za sto tysięcy franków. Wtedy dopiero wykrzyknął, jaki śliczny dom. Podobnie, jeśli powiecie dorosłym, dowodem istnienia małego księcia jest to, że jest zachwycający, śmieje się i życzy sobie baranka. Kiedy ktoś pragnie baranka, stanowi to dowód, że istnieje naprawdę. Wzruszą tylko ramionami i powiedzą ci, że z dzieciuch. Ale jeśli powiesz dorosłym, planeta, z której pochodzi, to asteroid B612 to nabiorą zaufania i dadzą ci spokój, wycofując się z pytań. Tacy już są. I nie można im mieć tego za złe. Dzieci powinny być bardziej wyrozumiałe dla dorosłych. Ale oczywiście ci, którzy jak my znają życie, śmieją się z liczb. Chętnie zacząłbym tę historię na modłę baśniowych opowieści. Powiedziałbym, pewnego razu był sobie mały książę, który mieszkał na planecie, Niewiele większej od niego samego i który bardzo potrzebował przyjaciela. W odczuciu znawców życia sprawiałoby to wrażenie prawdziwej historii. A przecież nie życzę sobie, żeby ktoś lekko potraktował czytanie mojej książki. Doznaję tyle smutku opowiadając moje wspomnienia. Upłynęło już sześć lat. Od chwili, kiedy mój przyjaciel odszedł z barankiem. Usiłuję opisać go tutaj, gdyż może mi to pomóc w zachowaniu go w pamięci. Przykro, kiedy przyjaciel popada w zapomnienie. Nie każdemu udaje się zastać przyjaźni. A ja mógłbym przecież stać się taki sam jak dorośli, których nie interesuje nic poza liczbami. Dlatego kupiłem pudełko farbek i kredek. W moim wieku z trudem powraca się do rysowania, kiedy nigdy nie wyszło się poza dokonaną w wieku sześciu lat Próbę narysowania otwartego węża Boa i zamkniętego węża Boa. Będę starał się jak najwierniej odtworzyć portrety. Nie jestem jednak pewny, czy mi się to uda. Jeden rysunek wychodzi całkiem dobrze, a potem następny jest zupełnie niepodobny. Trochę też nie wychodzą mi proporcje. Tutaj mały książę jest za duży, a tam za mały. Waham się także, dobierając kolor jego ubranka. Błądzę po matku raz tak, raz inaczej. To idzie mi lepiej, to gorzej. Wreszcie zdarza mi się pomylić niektóre ważniejsze szczegóły. Ale to należy mi wybaczyć. Mój przyjaciel nie miał nigdy w zwyczaju udzielania wyjaśnień. Być może dostrzegał we mnie podobieństwo do siebie. Niestety nie należy do ludzi, którzy umieliby dojrzeć baranki poprzez drewniane skrzynki. Niewykluczone, że jest we mnie coś z dorosłego. Chyba się postarzałem. Rozdział piąty Każdego dnia dowiadywałem się czegoś o planecie, odjeździe, podróży. Powolutku w miarę słuchania jego uwag. W taki sam sposób trzeciego dnia poznałem dramat baobabów. I tym razem także zawdzięczałem to barankowi. Gdyż nagle mały książę rzucił mi pytanie, jakby przejęty ponurą wątpliwością. — Czy to prawda, że baranki żywią się krzakami? — Tak, to prawda. — Och, jak się cieszę! Nie zrozumiałem wagi, jaką przywiązywał do konsumowania krzewów przez baranki. Lecz mały książę dodał. — To znaczy, że jedzą także baobaby? Odpowiadając małemu księciu, zauważyłem, że baobaby nie są krzakami, lecz drzewami wielkości kościołów i że choćby przyszło stado słoni nie zdołałoby zjeść do końca nawet jednego z baobabów. Na myśl o stadzie słoni mały książę roześmiał się. — Trzeba by je poustawiać jedne na drugich. Po czym dodał błyskotliwie. — Zanim takie baobaby urosną, są malutkie. — Zgadza się, ale dlaczego chcesz, żeby twoje baranki zjadły młode baobaby? — Odpowiedział. — No cóż, no wiesz... Jakby chodziło o coś zupełnie oczywistego Musiałem naprawdę wysilić inteligencję, żeby samemu pojąć ten problem A na planecie Małego Księcia, jak na każdej innej planecie, rosły dobre i złe roślinki Co za tym idzie, dobre ziarenka z dobrych roślin i złe ze złych Lecz ziarenka są niewidoczne Drzemią w tajemnicy Ziemi, aż któremu się z nich przyjdzie do głowy pomysł obudzenia się więc przeciąga się i najpierw wypuszcza nieśmiało ku słońcu zachwycającą bezbronną roślinkę. Jeśli to łodyżka rzodkiewki czy róży, to może sobie rosnąć do woli. Ale jeśli mamy do czynienia z chwastem, trzeba go usunąć natychmiast po jego rozpoznaniu. A na planecie małego księcia rosły straszne ziarenka. Były to ziarna baobabu. Ziemia planety była przesiąknięta nimi jak robactwem. Jeśli zagapisz się, nigdy nie pozbędziesz się baobabu. Zachwaści całą planetę, podziurawi ją swoimi korzeniami. A jeśli planeta jest zbyt mała, a baobaby naderliczne może dojść do jej rozerwania na strzępy. — To kwestia dyscypliny — powiedział mi później mały książę. Po skończeniu porannej toalety należy zadbać o czystość planety. Trzeba regularnie wyrywać baobaby, jak tylko dadzą się odróżnić od krzaków róż, do których na początku są bardzo podobne. To nudna praca, aczkolwiek bardzo łatwa. A pewnego dnia poradził mi, żebym przyłożył się i ładnie naszkicował to, co powinno dotrzeć do główek dzieci w moim kraju. Jeśli pewnego dnia udadzą się w podróż, powiedział, to może im się przydać, Czasami udaje się bez problemów odłożyć wykonanie na później. Ale z baobabami to katastrofa. Widziałem taką planetę zamieszkaną przez leniucha. Zlekceważył trzy krzaczki. I pod dyktando małego księcia narysowałem tę planetę. Nie cierpię przybierać tonu moralizatorskiego. Jednakże niebezpieczeństwo związane z baobabami jest tak mało znane a ryzyko osoby zagubionej na asteroidzie tak olbrzymie, że zrezygnowałem z rezerwy i krzyczę – Dzieci, strzeżcie się baobawów! Aby ostrzec przyjaciół przed niebezpieczeństwem, o które ocierają się od dawna, zupełnie nieświadomie, podobnie jak ja, bardzo dopracowałem ten rysunek. Lekcja, jakiej udzielałem, była tego warta. Być może zadacie sobie pytanie – Dlaczego nie ma w tej książce innych ilustracji tak wspaniałych jak rysunek baobabów? Odpowiedź jest bardzo prosta. Próbowałem, ale nie udało mi się. Kiedy rysowałem baobab, inspirowała mnie świadomość konieczności natychmiastowego działania. Rozdział szósty Och, mały książę, stopniowo pojąłem, na czym polega melancholia twego życia. Przez długi czas twoją jedyną rozrywką była słodecz zachodu słońca. Ten nowy szczegół poznałem rankiem czwartego dnia, kiedy powiedziałeś — Przepadam za zachodami słońca. Chodźmy popatrzeć na zachód słońca. — Ależ musimy na niego poczekać. — Poczekać na co? — Poczekać, aż słońce zacznie zachodzić. Najpierw sprawiałeś wrażenie zdziwionego, a potem zaśmiałeś się z siebie samego. I powiedziałeś Zawsze wydaje mi się, że jestem u siebie Rzeczywiście Kiedy w Stanach Zjednoczonych jest południe Jak wiemy, słońce zachodzi we Francji Wystarczyłoby dotrzeć w ciągu minuty do Francji Żeby popatrzeć, jak słońce udaje się na spoczynek Niestety, Francja jest za daleko Ale na twojej maleńkiej planecie wystarczy Żebyś przesunął krzesło o kilka metrów i możesz dowoli oglądać nadejście zmierzchu. Pewnego dnia widziałem zachód słońca czterdzieści trzy razy. A trochę później dorzuciłeś. Wiesz, kiedy przepełnia cię taki smutek, zachód słońca jest tak piękny. A więc w dniu czterdziestotrzykrotnym byłeś tak bardzo markotny? Mały książę nie odpowiedział.